A słowo, a, które dzisiaj ja wezmę i Bóg tak mnie nie położył, bo kilka dni przed na serce, dorobiłem, popracowałem z nim wczoraj jeszcze a, wieczorem po szkole. Zauważyłem, że czasami po szkole mnie w nocy, ja a, w, w, wielu czego, w sobotę prowadzę szkołę razem z uczniami, po szkole w nocy, e, Czasami niektóre rzeczy mogą od szkoły zostać no, z nauczania. I trzeba oddzielić to, to do szkoły, a to do kościoła teraz. A to Bóg chce teraz mówić. A to do nauczania. Bo nawet jeśli jest dar nauczyciela, to nie muszę cały czas nauczyć. i musi być, my musimy być karmieni razem pełnocennym jedzeniem, jak to powiedzieć pełnowartościowym, da, da, takie długoterminowe słowo. Był no, takim co nie wiem jak powiedzieć, znaczy jak ziarenko w całej mocy. W sensie, żeby było zdrowe i niejednostronne. Amen? Zawsze tak ma być. Bo jednostronne nauki szkodzą ludziom. Ludzie o nich potykają się i później mówią, że Coś z nimi nie tak i, i to im nie wyszło i zaczynają krytyk. Krytyka powstaje tam, gdzie ludzie potknie, zgorszyli się od jakąś, o, o, o jakąś jedną stronę. Jeśli wy czytacie uważnie w Biblii, wy znajdziecie, że Jezus jest kamieniem jakim? Kamien zmysłem. Potknięciem. I tam jest, że potykają się o różne jego.. Znaczy ja teraz powiem po polsku, bo ja w innym języku też myślę, a różne od jak jest u tego, kiedy kamienie szlifują i to, co szlifuje się, jak to się nazywa? Ściany, nie, nie, ściany, jak takie części, zdaje się na przykład kwadrat, albo tak ludzie potykają się te ostre kąty. Krawędzie, a oni ostry boli. Pum. Drugi raz. Trzeci raz boli. To nie od Boga. To nie od Boga. A Bóg mówi, że nie tak to. A u niego jest tyle tych jak kątów. On jest kamień taki dosyć głęboki. Takiego na ziemi nie ma. On ponad no, naturalny kamień. A on jest fundamentem, na którym budowa cała. I no, dlatego warto nam zawsze uczyć się przyjmować, wiecie, jak nie pomylić się w no, przyjmowaniu Bożych nowych. Bo w ogóle dla mnie dziwnie, jak można pomylić się w Bożej nowy, poniżej Boże. Ale z drugiej strony, e, jak mówić? jedynie, żeby tym jedynym e, możliwością jest serce i Boży Duch w sercu ani mózg nie mózg i pismo. Rozumiecie? Problem w tym, że ludzie próbują pojąć swoim mózgiem, umysłem. I nie da się. Niektórzy rzeczy nie stają się tak, jak widzimy. Albo stają się u kogoś, u kogoś nie staje się i koniec. I znaczy tak, takiego nie ma. To nieprawda. Trzeba po prostu wpuścić całą prawdę Bożą w swoje serce. Kazanie dzisiaj ma nazwę. Zazwyczaj ja nie zawsze daję nazwy. U nas jest wydelegowanie Bogiem ludzi, którzy zajmują się nazwą Kazan też. Ale dzisiaj takie słowo będzie, które może tak, jeśli po polsku nie, niezbyt będzie nazwa ta pasowała, to ją zmieniam. Ale to byłoby Dolina, e, zapisałem sobie, po polsku nas. Zaraz. Dolina oczyszczenia, tak rozumiecie, po polsku Dolina oczyszczenia albo Ziemia uzdrowienia. Dolina oczyszczenia albo Ziemia uzdrowienia. Ja mu od razu powiem, że w Biblii, w niektórych różnych tłumaczeniach słowo uzdrowienia z hebrajskiego albo lub bileckiego języka oznacza zbawienie. Powiedz, słowo, zbawienie. zbawienie. Zwię... Uzdrowienie biblijne związane ze zbawieniem. Ono nie związane prosto z częścią ciała tylko człowieka. Nawet oryginalna wersja angielska tłumaczenia biblijnego, w wielu miejscach, gdzie u na, nas w Polsce napisano uzdrowienie, uzdrowił, uzdrowienie, napisano zbawił, zbawienie. Tam ono wyłącznie związane z, ze zbawieniem. Chociaż tam człowiek mógł być fizycznie uzdrowiony ale celowo to oznacza zbawienie, zbawienie człowieka. Prawdziwe uzdrowienie w Jezusie Chrystusie związane, wprost związane ze zbawieniem. O tak. Prawdziwe. My ludzie na świecie dostrzegamy różnego rodzaju uzdrowienia. Dlatego ja chcę troszeczkę wyjaśnić, co, jaka różnica jest w różnych tych. W ogóle uzdrowić się jest dobre. Nieważne dla, dla tego, który uzdrawiasz się w tym momencie, kiedy ból odchodzi, odchodzi choroba, śmiertywne na przykład choroby. Ja patrzę w tym, tym ludziom i dosyć często w tym tygodniu takim ludziom patrzyłem. Ktoś był na spotkaniu, to chyba siostra Bóg cię dotykał uzdrowienia, tak? No, nie boli Nie no, boli. ale co tydzień, codziennie uzdrawiam. Tylko to nie jest reguło, to nie jest to, co nad czym musimy no, że to jest tylko tak i nie inaczej. Musimy prosto to przynosić ludziom, przynosić czystą, prawdziwą i świętą Ewangelię. Amen? A to jest częścią Ewangelii. Ha! Jeśli komuś tak nie stało się, albo ktoś to nie czyni, też nie osądzajmy i nie robimy przesądu w tym, bo chcę tylko powiedzieć, że żeby do końca człowieka życie było uzdrowione, powinno się nie tylko zatrzymać się na oczyszczenie, ja wam pokażę różnicę, co takie oczyszczenie. Zazwyczaj problem w tym, że ludzie zatrzymują się w dolinie oczyszczenia. Poczemu nazwał to dolina? Ona z takim stanem pustyni związana, takie maleńkie pustynie, dłuższe. I kiedy ludzie tam siedzą, oni zaczynają całe nauki swoje wymyślać, no, wbrew wszystkiemu. W każdej pustyni można wymyślić naukę. Wy znacie, historycznie skąd powstał Islam? Islam który przynosi teraz dużo zamieszek. Islam powstał w pustyni, kiedy człowiek, który szukał Boga, on czcił Jezusa, Mohameda. I później potknął się o pewne wojny, które toczyły się wojny, kiedy krzyżowy, czy jak on się I Takie, no różne. Generalnie chodziło o... Każdy pod swoją religijną flagą chodził. I on się zgorszył. Odszedł w pustynię i przyszedł o świadomości, pisze to w wszystkich pracach yy, historycznych o tym jest. Objawił się i powiedział: Jest inny Bóg, który jest Bogiem Przemocy. No, no, no ja tak ogólnie nie chcę obrazić tych religijnych uczuć tych, tych ludzi, ale ja tylko na to wskazuję, że skąd źródło takich objawienia? Człowiek w, w zgorszeniu, w go, z gorzkim sercem, w nienawiści do innych. Odłączyć się od wszystkich, idzie w pustynię i później e, maksymalnie on jego serce naprawdę pragnie Boga, a z drugiej strony e, nie Bóg objawia się, bo gorycz przyciąga coś innego i złość, nienawiść i inne rzeczy, które w sercu jak magnes nie mogą przyciągnąć Boga. Roz, rozumiecie? Troszeczkę rozumiecie? Ja wyjaśnię dam. I zamiast tego, żeby naprawdę Bóg objawił się i Jezus przyszedł w swojej mocy, objawił się nie o światłości, tak w no, nawiasach powiedzmy. W Biblii jest. I mówi, ja Bóg, zapisuj szybko, nie powiem, nową naukę. I on szybko to to, to, to, to, tak Koran w sumie. Nie będę to oddawać, nie rozmyślacie teraz o tym. Jeśli chcecie badać to historycznie, idźcie do źródeł i tam to badajcie. Ale jedynie powiem e, na, na pewno, że wszystko idzie przez serce. I Jezus mówi w serce i przez nasze serce. Amen. Słowo Boże bez serca nie ma żadnego sensu tu w ogóle na ziemi. Rozumiecie? Ono stanie tylko literem zabójstwa. Literem, e, literem, która zabija, a duch ożywia. Kiedy to jest i słowo, i duch jest porządek. Amen. Jest słowo i duch. Dlatego warto nie zatrzymać się i nie zamieszkać w dolinie oczyszczenia. Pokażę różnicę Wam w krótkim słowie teraz, jaka różnica między tym, a my będziemy w jednym, jednym miejscu pisma, jego otworzymy i tam my jakiś czas będziemy i skończymy na modlitwą razem spotkanie. Łukasza, 17 rozdział Ewangelii Łukasza 17, 12, 19. 17 Łukasza, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Łukasza 17, 12-19. Zobaczmy, tutaj, Ewangelia Łukasza 17, wierset 12. Ja tam kilka resetów tego fragmentu przeczytam, gdy przed, do dopewne ja całość przeczytam, gdy, gdy przed,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 wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytaniem, a Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt e, się nie znał, z który by wrócił do, do chwały Bogu? Tylko ten cud cudzoziemiec. I rzekł mu, wstań, idź, Wiara, dwoje, uzdrowiła Ciebie". To jest taki fragment, na którym pokażę tą różnicę, którą Bóg objawiał teraz dla Kościoła, dla każdego człowieka. Po pierwsze, ja wezmę wiersz 14, <try> a gdy ich, no nawet troszeczkę wcześniej, oni razem, co nas wszystkich łączy w takich no, jak w sytuacjach, kiedy my uwierzyli, i kiedy człowiek uwierzy, jednak zostają różne strony życia, które potrzebują przemiany. Zawsze tak jest. Nie bywa tak, żeby człowiek został w całości doskonałym natychmiast. Pierwszy czas, kiedy ty chodzisz z Bogiem, ci wydaje się, że ty już wszystkiego osiągnąłeś. A później widzisz, nie, okazuje się, że to tylko początek. Aha. No i niektórzy z goryczą schodzą w doliny. I problem, że oni tam zostają. A wola Boża nie jest tam. Prawda w życiu, bo mają doliny, ich można nazwać, oni związane z jakimś krótkochwilowym krótko, wypróbowaniem. Biblia mówi, Paweł nauczy apostoł, że z radością, moi bracia, przyjmuci, kiedy rozmaite próby przechodzicie, albo chwilowy ucisk, on nie jest wieczny, chwilowy ucisk. Amen? Była taka sytuacja, która ty, I Ty musisz stać w modlitwie bo, i nie, nie zostać w tej dolinie, nie zostać w dolinie ciemności, nie zostać w dolinie wypróbowalnej, nie zostawać w dolinie oczyszczenia. W tym fragmencie jest dwa, dwie rzeczy, które może ktoś nie dostrzega, że rzeczywiście może od razu no, tak nie dostrzega, ale dwie rzeczy. Tam było oczyszczenie i używane słowo uzdrowienie. Z jednej strony tam było oczyszczenie, z drugiej strony tam było uzdrowienie. Nam na pierwszy rzut oka wydaje się, że z tymi dziesięcioma osobami stało się wszystko to samo. To samo z nimi było na początku. Wszyscy nie mieli jakąś problemy do rozwiązania, sytuacji. Trąd to jest problem, to jest sytuacja, to jest to, co zanieczyszcza człowieka. To może być z duszą, związane z duchem lub z ciałem, lub z sytuacjami, lub nie z, z nierozwiązanymi okolicznościami, rozumiecie? Różnego rodzaju może być ta, to zanieczyszczenie. A, no, brak, to wszystko, co ich łączyło najpierw, że oni byli e, znaczy, mieli wszyscy jakieś potrzeby, jakąś ważną potrzebę, którą e, oczekiwali, kto by z nich to zdjął. Usunął to, pomógł im. To związane z czymkolwiek. Może to komuś potrzebne uwolnienie, komuś uzdrowienie, komuś poprawa w rodzinie, komuś nowa rodzina, komuś poprawa z dziećmi, komuś potrzebna poprawa ze współbraćmi, komuś poprawa potrzebna, żeby wstać i usługiwać właściwie Bogie, komuś potrzebna poprawa z Bogiem. A my Różne, różne mogą być te, powiedzmy, obraz tego trądu, czyli to, co zanieczysz, to, to, co trąd, to jest taka rzecz, takie jakby, to jest choroba, jednocześnie zanieczyszczenie, w której przychodzi, ono jest obrazem przekleństwa. ale Biblia mówi, jak mi nawrócili się do, Jezus Chrystus wziął wszystkie nasze przekleństwa, w tym i pokoleniowe, i nawet te, które, ci, którzy mogli przyszli, przyjść z powodu grzechów. ludzi. Ludzie grzeszyli i przyszli różne przekleństwa na życie. Nieświadomo. Jeden człowiek, z którym rozmawiałem kiedyś, on mówi ja kiedy on był emerytem i mówił, pastor, ja niczego złego w życiu nie robiłem, zawsze dobrze życzyłem ludziom. Ale życie tak potoczyło się, dzieci zginęli, no został sam, takie życie, no, znaczy, tragiczne, tragedia życiowa. Widać, że prosto to, co, to, co opowiada, zniszczanie go, nędza, choroby, a on mówił, ja wszystkim życzę dobre. Później jakoś w łzach wyznał, rozmawiał z nim, że wiesz, pastor, Znalazłem i Bóg mnie objawił, że ja cały czas nasię nienawiść do ludzi. U mnie była a ja mówię, że wszystkim chcę dobre. No. Znaczy ono jakby nie, nie, on nie wiedział od razu serca i rozmawiali o różnym. Ja mówię, no ja tak, no co ja, ja niczego złego nie robiłem, no brałem swoje, co mi się należy, a okazało się, że on kradł cały czas w miejscu pracy, kiedy Związek Radziecki, tam fabryka była, on tam wszystko brał, co... Ja no mówię, że jemu się to należy, znaczy, takie przekonanie. Przekonywali sami siebie ludzi, bo Związek to jest było tak, że wszystko jest wspólne i, i porządku nic nie ma. Ale, no, ale to nieprawda. Kradzież musimy nazwać kradzieżem, żeby... A z tego powodu, że on to był oślepiony i nawet nie widział już, że to jest kradzież, może to legal, legalna kradzież, ale kradzież. Może to dla niego było coś yy, niezbyt, że on brał swoje rzeczywiście, że mu prosto go nie, nie, nie dopłacali, nie szanowali go, ale on i tak brał nie swoje. I z tego powodu ten tron, przykroństwo, raz przyszedł na życie, chociaż człowiek niczego złego naprawdę w sobie nie nosił tak jakby znaczy, żeby komuś, on mówi, ja nie obrażam ludzi, staram się tak, no, nikogo, on on z tego, co znam, nie nie pił, tam, nie palił, w nalogi, znaczy, bo nalogi od razu wymieniałem jako za pierwszy zarzut, o, grzeszniku, no, ale on też tego nie robił, ale kradł prosto i kradł. Życie zniszczyło się. Chwała Bogu, że Bóg go znał, Bóg znajduje każdego człowieka, amen. Ja mówię, wyznaję, pastor, nawet tego nie wiedziałem, co było to w sercu. I chyba on służył Bogu, ten, ten starszy człowiek. I, i, I jego serce oczyściło się i uzdrowiło się. Nie tylko oczyszczenie. Bóg niczym nie, nie z nami powierzchownego oczyszczenia. Zeskrobać, jak to powiedziałeś, z nas... Zeskrobać. Zeskrobać z nas troszeczkę kurzu. Sorry. I to jak, jak powiedział. <laughs> I, I to. I żeby. I, I później zostawić nas tak. Nie. Uzdrowienie ono nie w tym, kochani. Uzdrowienie ono czyni człowieka e, pełnowartościowym, jak powiedział mój brat to Pełno ono, ono prawdziwe. Ono czy, uzdrowienie czyste i prawdziwe. Amen. O. I wola Boże, żeby my... Ja pokażę Wam proste rzeczy, po prostu najprostsze, które jest w Biblii, jak zachować uzdrowienie, nawet fizyczne. Ja znam, że ludzie tracą fizycznie nawet uzdrowienie. A nie powinno być. Nie ma takiej reguły, że od taką formę wyzrobisz, wtedy ty nie utracisz. Nie ma formuły, jest serce, powiedz, jest serce. Yes, Wszystko yes. związane z sercem, kochani. U Boga niczego nie związane z czym innym, jak tylko z Twoim sercem. On na twoje usługiwanie i na twoje to służenie, które, to, co ty dajesz, Boga też patrzy tylko przez serce. Na twoją rodzinę patrzy przez serce. Na wszystko, co ty robisz, mówisz tylko przez serce. Ot. tu nie da się prosto takie podejście e, religijne w nawiasach, w negatywnym sensie tego słowa, żeby być prosto zabobonnym i czynić jakieś paru czynników, no, religia w tym sensie, ona zeszła, jeśli chodzi o proste religijne podejście. Musi być Boże podejście. Amen? Amen? No, religia, ona gotowa zostawić człowieka w takim stanie, jak on jest, i dać mu czapkę i napisać, że jest ok. <grych> a u Boga tak nie było. No ja tak, sorry za taki przykład, ale w sumie tak jest. Dać jakieś zewnętrzne czynniki, człowiek mówi, że jestem dobry, a wszyscy żyli. <grych> Tak zachowuje się czasami religijności w, w, w ludziach. No, a Bóg On, on mówi o doczyszczenia, z doliny oczyszczenia, ty musisz wejść w całkowite swoje uzdrowienie, które będzie skutkowało nie prosto uzdrowieniem konkretnej, jedynie części ciała, ale to skutkuje uzdrowieniem wszystkich sfer życia. To ludzie krytykują jednocześnie nie wiedząc co krytykują. Bóg za tym, żeby byli zdrowe wszystkie sfery Twojego życia także. Amen? Dusza, duch i ciało. Żeby byli Twoje wzajemne stosunki czyste. Jeśli serce czyste, to i stosunki dostają się czyste powoli. Amen? Naprawiają się. Także różne sfery życia, które mają być zdrowe. Bóg dba o tym, żeby e, człowiek Boży był uzdrowiony. Dlatego w Biblii napisana ranami i Jezusa Jesteśmy uzdrowieni. Amen. No, nie tylko chodziło o jakąś część ciała. W tym fragmencie e, tych młodych ludzi, czy młodzi, czy nie, nie wiem, proste ludzi, oni je, wszystko ich co łączyło, oni mieli jakąś odrobinę wiary, bo zwrócili się do Jezusa jako e, mistrzu, Panie, mistrzu. Oni rozumieli, że w Nim jest ten Zbawiciel, że oni mieli objawienie, Pewne i włączyło, że On może im pomóc. Wszystko, co oni rozumieli, że ktoś tu może im pomóc. Ot. I to ich wszystkim włączyło na pierwszym tym etapie. I tak my wszyscy przechodzimy przed Boga ze swoimi różnymi sytuacjami. Kościoły, ludzi. My stajemy, Boże, Ty możesz nam pomóc. Ty możesz nam pomóc, my tego przekonani jesteśmy. I oni wzywają, oni nawet użyli dalej swoją wiarę, oni wzywają pomóż nam ja przeczytam z polskiego naszego tłumaczenia no, Łukasza. Podnieśli swój głos, mówiąc, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Oni byli przekonani, oni chórem pod, no, po, powiedzieli to, czyli mieli w tym wspólne potrzeby, rozumieli, że potrzebują tego. Zmiłuj się, pomóż nam, inaczej mówiąc słowami, tak? Pomóż nam, zmiłuj się nad nami. No, I Idę do wersetu 14. A gdy ujrzał ich, a gdy ich ujrzał, rzekł do nich. Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. To 14 wersji. Nie będę tu zbyt długo odchodzić do tego tematu, po czemu idźcie okażcie się koplaną. To związane było z tym, że Jezus jeszcze nie zmarł wtedy i nie zmartwychwstał. Tam, tylko to. Ale jedynie chcę pokazać Wam, że ono podejście do Ono nie zmieniło się. Ja chcę Wam pokazać, że to była wskazówka. On wskazał. Powiedz słowo wskazówka. Wskazał. My chcemy, żeby u nas... Jeśli od Boga, to piorun jakiś nam opowiedział. A o Boga jest wskazówka. On prosto wskazał. Tak jak na nabożeństwie, kościele. Bóg nam pewne rzeczy wskazuje. Złapał to. Nie podobają się te wszyscy ludzie na tym etapie. Wszyscy, te dziesięcioro. Bo Bóg tylko im wskazał, a oni posłuchali. Bóg tylko wskazał Piotrowi, a on uczynił, kiedy sieci zarzucał. On mówił, zarzuć sieci. Wydawało się, że ta, ta wskazówka nawet Piotrowie nie była słuszna, bo oni tam łowili, niczego nie wyłowili. Uzd próbowali uzdrawiać czy nie uzdrowili. A Jezus powiedział, teraz pójdź i zarzuć na moje słowo. Amen. Kiedy Bóg mówi, On mówi wyraźnie, ale z drugiej strony musisz duchem i sercem rozumieć Jego wskazówki. On wskazuje. On mówi wprost, On nie chodzi gdzieś tam, ale On daje wskazówki. Naucie, duch, tylko Duch Boży w naszym sercu może uczyć i nauczyć nas reagować na wskazówki Boże. No, może wskazówka nie tak brzmi to słowo, ale pokierowanie, jakkolwiek to nazwijcie. On tam nie powiedział im całą teorię teologiczną. Wiecie, zatrzymajcie się, porozmawiam z wami, teraz w lewo, w prawo i z takiego przyczyny idziecie do swoich kapłanów, Przyczyna do kapłanów, powtórzę, tam tylko związana było z tym, że on musiał ich wysłać. Słowo wiary zadziałało, bo było, zawsze było zasadą stać przed kapłanem w oczyszczeniu. Tam było zasadą w Starego testamentu Testamentu. Ale w Jezusie Ty możesz być uzdrowiony w swoim życiu w każdym miejscu. W domu, w pracy, w służeniu Bogu, na ulicy w kościele. Amen? wszędzie, gdzie by ty nie był, ty możesz stawać przed Bogiem. Taki jest przywilej Nowego Testamentu. I, i dlatego on, on im tylko skazał, idźcie do Kaplanu. On nie powiedział im, on nie, on tam nie modlił się z nakładaniem rąk nawet. On nie głosił im słowo nawet nauki, wystarczało tylko, oni wołają, i jest, wszystkich łączy te same podobne problemy. U nas są ludzi różne problemy, duchowe, duszewne, służebne, robocze, dziecięce problemy, dorosłe problemy. No, do, I znamy, że my ich nie potrafimy rozwiązać, Bóg może. Bóg może. Amen? Bo to nie w takim stanie. Oni rozumieli, że ludzie im pomóc nie mogą. Tron to sytuacja, w której ludzi pomogą, pomóc nie mogą. Co ludzie tylko wymyślili, to wysyłać takich ludzi poza swoje... No, otoczenie, powoli się od rozmowy. No znaczy, nie pozwala, bo trędowatych posywali za mną. Oni nie mogli wszyb ludzi, bo to też zakaźna chyba choroba, tak myślałem. Tak? No, to, to. Potem ich prosili odejść, odejść czy tam gdzieś. Ha. Kiedy dużo trądu czasami widać jego, to nie, niezbyt przyjemnie. Samemu człowieku, który to ma i im lepiej od tego uwolnić. No, uzdrowić się. Amen? Ale tutaj chodzi o to, że w mniejszym czy większym stopniu, bracie i siostry, drogi Kościół, to łączy nas wszystkich. Nie ma wyjątków. Nie ma, nie, nie, nie, nie musisz kiwać na kogoś palcem w żadnym wyrzazem. Prać tylko w tym słowie na swoje serce i będziesz błogosławiony. I ty także będziesz błogosławieństwem wtedy dla innych ludzi. Błogosławieństwo dla innych zależy od, od ludzi, którzy przyjmują błogosławieństwo na ziemi. My tak nam wydaje się, że Bóg może mnie błogosławić, prosto z rury niebieskiej. I e, U Boga jest zasady i ona ukryta w, e, w słowie przykazania nowego i jedynego, który on ja dał. Miłuj Pana Boga swego i bliźniego swojego. Pamiętacie to, prawda? Bo w tym przykazaniu ukryte działanie Boże. I ono związane jak z Bogiem, tak i z człowiekiem. Jak jest krzyż pionowy i poziomy, tak samo i ludzkie życie z Bogiem i ludźmi związane tak samo. Pionowo z Bogiem, poziomowo z ludźmi. Taki jest i krzyż. Amen? No. Takie i Boże przykazanie. Chociaż nie szukacie to krzyżu, ja prosto to naocznie pokazał, żeby pamiętać Boże przykazanie, <grywa> Boże przykazanie. Miłuj Boga i miłuj człowieka. Czyli w czym wyraża się Twoja miłość do ludzi? Zastanów się, czym Twoje nastawienie, Twoje zachowanie, czy wskazuje na miłość do człowieka, a Bóg tym wymierza. On, on nawet swoją. On nawet miłość człowieka do Boga wymierza miłością do człowieka. Jak miłujemy, on mówi jak bracia innych miłują, jak wyrażają tę miłość. Tak mówi, o nich jest i ze mną. A na słowach, to co ludzie mówią, ja, często ludzie słyszą, ja Boga kocham, ja mam zdrowie, Hallelujah. Ale ludzie nienawidzą. Ot ja mnie tak. Ja mówię, wow. No dlaczego? Bo tak. bo to przekreślę to pierwsze w całości. To tylko słowa wtedy. Emocje. Ja Boga kocham, ja Boga kocham, ja Boga, Bóg mnie kocha, ja kocham, ja Boga kocham. Ja ale Bóg mówi, że ja wymierzam to tylko od miłości do ludzi wtedy Ty mnie naprawdę kocham bo, już, bo Bóg umiłował świat nawet grzesznika, który Go zbawia Amen? Amen? On nas miłował nawet wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami Amen? kiedy nie byliśmy nawróceni i nie chodzili z Bogiem i wtedy On nas kochał Bóg, Amen? miłować ludzi nie trudno Często można usłyszeć te nauki, jak trudno z ludźmi, jak trudno z ludźmi. Ja pasta, to moje powołanie, ale ja wiem, ja mógłbym też tak mówić, ale z ludźmi łatwo jest wam pomóc. No ja mówię to tylko pod względem Boga, nie tak, żeby... A mówię, jeśli z Bogiem to łatwo. Potem, kiedy zaczynasz chodzić przez Niego, z Nim, w Nim, im bardziej ty w Nim, tym bardziej ty przez Niego, to ty w pracy, Zaczynają Ciebie już pytać, bracie, pomóż mi, Robert, pomóż, przepraszam, Robert, pomóż mi, pomagaj. Wczoraj mogli powiedzieć, a on tam do jakiegoś tam chodzi, tam. tak, ta, religijny jest tam. Ale jutro przyjdę i pomóż mi, jest sytuacja, tak ta, ta, ta z Wami już było. Ktoś Was prosił, później, kto wczoraj jeszcze na Was patrzył inaczej. O. I tak jest z Bogiem, ludzie będą szukać Boga, i będą szukać Boga. Jeśli ci, którzy znaleźli Go nie, nie wejdą w doliny i nie zostaną w dolinach, z doliny głosić Ewangelii, to jest bezskuteczne. To jest to samo, co, co świeca pod kocem, pod łóżkiem. Pożar będzie, tylko taki zapach. <głosy> Skutku to nie przyniesie. Biblia mówi, że nie stawiają świecy pod, pod kocem, pod łóżkiem. Na, na powierzchni. Amen. Sól, która straciła siłę. Ona jest sólą zostaje, tylko z nazwę. Ale już tam go do bigosa nie użyję. No, Ja nie wiem, polskie dodanie. Kto mu, komu, co podoba. Już nie użyjesz go do tego, co miał być no, przyprawiony są. Amen. Bo z nazwy co to? Ty, kry, kryształy, kitelki. Zostaję smaku żadnego. I temu te, te ludzie, oni przystąpili z, wszyscy z jednej przyczyny. Oni potrzebowali pomocy od Boga i z się powiedzieli nad nami. 14 wiersz, a gdy ujrzał rzekł do nich. I się okaście się kapłanom. Czyli on dał proste wskazówki, on nie dał, im, on nie pomogł, on, nawet on nie modlił się o nich tak jak my by to nazwali modlitwą, prawda? My nie widzimy tam niczego. Ale w tym samym krótkim wersecie 14 my widzimy, jak oni byli oczyszczeni, jak tylko poszli. Pierwsze moje dzisiaj takie no, słowo, wzwania, żeby ty wziął to do serca. Pierwsze zawsze ty pamiętaj, że musisz otwierać się w serce, chodzić z otwartym do Boga serce, żeby oczyszczać się, żeby usłyszeć każdym razem Boże wskazówki, czyli Jego pokierowanie. Jak chcecie to nazywać, teraz jest różne nauczanie, ja, ja nauczam też czasami prowadzenie Duchem Świętym, jak chcecie to nazywać, ale ja powiem wam wskazówki, prosto Jezus wskazał ja nie zareagowali. Ja sobie wyobrażam, że w naszych czasach z 10 ludzi nie wszyscy by zareagowali tak jak te 10. 10 zareagowali słusznie. pokazali reakcję. A dlaczego, wiecie? Z wielkiej wiary, którą mieli. No, nie, nie, nie zbyt wielką. Oni mieli, prosto, oni prosili o miłość. No i skąd wiara, jeśli oni nie byli jeszcze słowem tak... Oni słyszeli o Jezusie z tego, co my widzimy, że oni nazwali Go mistrzem To nie znali, że On uzdrawiał, ale oni powiedzieli, e, e, zmiły się nad nami i zareagowali. Ale zareagowali z tego powodu, że nie było co tracić. Wy słyszeli, co powiedział? Jest wiele ludzi trzymają się ze swojej duchowej choroby. Chcą być zdrowy. Ale nie, nie wypuszczę tego, bo to nie to. To nie ta wskazówka, to nie te, to nie to nauczanie, to nie tam. Ja mówię, Boże mówię, z wielkim sercem. Ale zaufajcie słowo, oni prosto powiedzieli, to, co możemy stracić oprócz tego trądu. W Twoich sytuacjach czasami bywa tak. Ja nie mówię, że wszystkie Twoje nierozwiązane sytuacje związane z trądem. Też nie o tym głoszę. Mówię Jezu życiu. Bez wyjściowe takie sytuacje, które Ty chcesz, one długo mogą być nierozwiązane. Albo nagle powstale i wcale nie widzisz możliwości ludzkiego, możliwości, żeby przez ludzi to było. Albo życiowe, ciągłe takie, co czasami życiowe pomyłki mogły to spowodować. Mówię. Życiowe. I Bóg chce Ciebie nie tylko oczyścić. Oczyszczenie tylko połowa dzieła, która niebezpieczna tym, że ludzie zostają w dolinie. Ja Wam pokażę jeszcze lepszą, właściwą drogę, co prawdziwym jest uzdrowienie. I jak naprawdę Bóg uzdrawia ciało. I ono nie jest związane tylko z częścią ciała. Czyli to oznaka Bożego uzdrowienia. To jest oznaka uzdrowienia w Jezusie Chrystusie. Ja przeżyłem jakieś kilkanaście lat z Bogiem. Jako wierzący jestem 20 lat. I może być to troszeczkę, ale według ziemskiego życia to jest jeszcze jakiś kawał, prawda? No. no I mogę powiedzieć, że e, nie wystarczyłoby mi czasu opowiedzieć o wszystkich uzdrowieniach w moim osobistym, nie biorąc dzieci, rodziny moją, w czym było uzdrowiona, otoczenie i w moim usługiwaniu. Tylko moje osobiste, ja bym nie zdążył wam wszystko powiedzieć, w czym Bóg uzdrawiał. Ale ja wiem i przekonałem się, że każde Boże uzdrowienie związane z czymś nieprosto z tym, co się uzdrawia, częściej część Boże uzdrowienie ono ma większy zasięg. Ono ma większy zasięg. Ono jest prawdziwe i czyste. Amen? Ono, ono dochodzi, że twoja droga idzie z Bogiem. Niektóre, niektórym, jak tylko otworzą się na to, też i fizycznie będą szybko uzdrowieni. Bo to blokuje pewne rzeczy dla fizycznego też uzdrowienia. I ta dolina, ona przechodzi na każde życie, nikt w życiu, nikt w swojej drodze z Jezusem nie ominie podobnych dolin różnych. Sprawa tylko, kto tam zostanie mieszka, czy tam czy ludzie zatrzymają, na ile Ty tam zatrzymasz się. No, rzeczywiście, diabeł tym już e, maksymalnie spróbuje Wtedy, żeby ludzie tam nie zamieszkali swoimi oszustwami, kłamstwami, to jest prawda. Ale chcę wam powiedzieć, że nie za każdą rzeczą, kiedy ludzie mylą się, jest diabł. Nie, nie wyganiacie wszędzie za każdym krzakiem diabła. No, jest charakterny rzeczy ludzi, dopóki ludzie podadzą ich tam na przykład swoje cechy, charakter, charakter, znaczy czasami tam to i, i różne te rzeczy prosto, te, ludzie, te rzeczy, które należą prosto ludziom. Oni mają może być zmieniony, się o swoich znajomych, bliźnich, o kościół, o ludzi, o siebie się najpierw. Najpierw o siebie. Amen? Też. I za innych też. Ale przy tym, ale nie wszędzie diabeł tam to i, i to, że to diabeł już szukał, nie, prostu ludzkie potięcie, ludzkie zgłoszenie czasami. Sprawa, prawdę, prawdą jest, słowo paradą jest, że diabol, on jak ten pies, nie, nie, nie, nie, nie pies jest dobry, pies mają w e, no jak ten szakał, hiena, on, ktoś lubi hieny, to ja też mogę wyobrazić. wiesz, coraz ludzi, czegokolwiek, ja byłem w pewnych miastach, nawet w stolicy w Ukrainie, ja, chodzisz tam jest modne ludzie w takich modnych dzielnicach. Moda była taka, ja siedziałem w jednym urzędzie i czytałem, tam były papiery dla dzieci, trzeba było zrobić jakieś papiery. dawno temu to było, może kilka lat temu. I siadał u mnie człowiek. Ja patrzę, coś tam z tyłu, piesek, taki, taki duży piesek, a on tak, sorry, to ja zrobię. To ja znaczy, e... Robi tak jak świnka, jak Ja mówię, gdzie tu świni, co jest? Patrzę, a tam w takich spodynkach świnka. Młoda taka była i dużo świnek tam, oni byli sprzedawane drożej niż rasowe psy. No, ja wnosiłam wszyscy te świnki biorą do domu, a niektóre biorą nie rasowe, na mieszane takie. Jak my no ludzie lubią nawet to w domu, no teraz my żyjemy w różnym klimacie. To co w domu trzyma? <głos> ja i zdziwiony, mało. Wow. <głos> A mnie powiedzieli, to to młoda, tata, dzieci mnie powiedzieli, co ty nie widziałeś? A ja A. mówię, może staromodny jest. <głos> <głos> nie na to że młoda. <głos> <głos> no, ale, ale chodzi o to, że on wyszukuje ten... Ten, ten, taki zapach, i wtedy on langcha, się osobno mu łatwo, o, o ludzi, widzieć, kiedy oni wpadają w takie pustynie, rozumiecie? No. Ale znowu tak, jest modlitwa, jest modlitwa kościoła, twojego życia, modlitwa, my teraz, uh, oświeżamy ocz, nasze modlitwy kościoła, żeby byli właściwa nauka. U nas W szkole jest temat modlitwa. Większość trzeba nauczyć poza szkołą, a dam w najbliższy czas, trzeba maleńkie rzeczy robić w nauczaniu o modlitwie. Zauważyłem, że po prostu warto poprawiać pewne rzeczy i idziesz dalej. Że modlitwa podziela się na modlitwy wiary. Czym się różni? Że ona skierowana do konkretnego obiektu. Że musi być nie namieszana z modlitwą tylko wtedy stawieniczą. Co jest stawiennictwo? To jest proszenie przed Bogiem o ludzi. A o modlitwie wiary to zwraca się jak do góry. Napisano góry przystawiać będziesz. Amen. Jeśli powiesz tej górze, to jest modlitwa wiary. Jeśli powiesz tej górze, to jest modlitwa Jana. A jeśli powiesz do Boga w stawienictwie, Boże, przepraszam Cię za moje życie, za moich bliźnich, przepraszam za ich zachowanie, oczyszcz od grzechu i tak i inne. To jest modlitwa stawienicza. Amen. Ty stawisz się. I trzeba rozróżnić Modlitwy zgody też, <słuch> modlitwa i innych Ich Jest, jest, jest e, pięć bardziej podstawowych. Na którym warto warto się na każdych modlitwach wspólnych. A całkiem ich jest siedem, ich jest niedużo rodzaju modlitw. O nich uczy Jezus w Słowie Bożym. W Pismie Bóg uczy o modlitwie nas. I trzeba po prostu wracać do takich podstaw. Tam To nie skomplikowane nauki, moi drodzy, to nie skomplikowane nauki, to jest bardzo proste. Wracając do Słowa, 14 wierset Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukaźcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Pierwsza, twoja reakcja, powiedz reakcja. reakcja. Bóg wskazuje, a jeśli sercu, im bardziej w sercu twoim blisko będzie z Bogiem, tym właściwie ty reagujesz na każde jego słowo. Amen. W nabożeństwach ty musisz reagować. W spotkaniach ty musisz reagować. W czytaniu, kiedy doma czytasz Biblię, słuchasz kazania w domu. Twoja reakcja na Słowo Boże musi być właściwa. I ona zależy od twojego serca, a nie od twojego rozumienia tego. Amen? Amen? Serca. I oni zareagowali, te ludzie, w właściwy sposób. I drugi krok, który oni zrobili, też był właściwy, który nam warto wziąć pod uwagę. Pierwszy, właściwie reaguj, albo na Bożym wskazówki, a drugi zawsze rób krok. Powiedz zawsze rób krok. zawsze rób krok. Dopóki ty nie zrobisz krok w różnych sprawach, ty... Wystarczy czasami jeden krok. Czasami trzeba prosto pójść, a Bóg w drodze to zrobi. Ale krok musi być. Wiara związana z krokiem. Wiara nie związana prosto z ogłaszaniem, myśleniem, z wygłaszaniem czy czymś. Wygłaszanie to tylko etap, jak to, zapalenia, tego zapalić to w duchu, tak jak e, samochód się zapala, a dalej on jedzie. Jeśli ty zapalił samochód, postawisz na miejscu, to ty nie dojedziesz nigdzie. No tak? No mi tak się wydaje. Odpaliłeś samochód, postawisz sobie i znów i ty na tym samym miejscu. Samochód po odpaleniu musi pojechać i dostalić się do tego miejsca, gdzie jedziesz. Amen? O. Tak samo z wiarą. Ona musi odpalić, ale jechać musisz ty, w drodze wszystko wyjdzie. Amen? A te ludzie zareagowali jak? Po pierwsze, oni nie zaczęli podważać, co będziemy chodzić do kapłanów. Ja tak myślę, można zbadać to i w Biblii i w ogóle w historii, ale ja tak myślę, że kapłani widzieli o tych, e, kapłani zawsze wtedy widzieli o wszystkim. Kiedy ludzie wysyłali za miasto, kapłani musieli o tym wiedzieć. Czyli oni już mieli do czynienia z kapłanami w swoim trądzie. No, władza re, religii, ona była na wszystkim wtedy, no w sensie musieli, musiała wiedzieć o tych trędowaniach. I w ich wymyśleniu, no co mnie to da? Po co? A oni nawet tak nie pomyśleli. My widzimy w tym wiersecie całość tego, to co ma się odbywać. Te dwie rzeczy. Po pierwsze uważnie wysłuchuj, co Bóg mówi i postępuj to. On jakoś tak prosto. Uważno wysłuchuj jego wskazówki. Jego wskazówka nie jest reguła po prostu wyciągnięta z Biblii. Wskazówka rzeczywiście na podstawie słowa po w końcu okaże się. Amen. Bądź później zbadasz wszystko to ze słowa. Jest. Ale on wskazał: idźcie tak i tak. I oni tutaj tutajże poszli, bez żadnych, bez żadnych tam rozmów, to nie poszli. Po pierwsze, reaguj. Po drugie, idź po pierwsze właściwie reaguj, niech twoje serce na wskazówki Boże reaguje wiecie, twoje, nawet dzisiaj może być niektóre z was otrzymają objawienie w waszych sprawach to to jest wskazówka, otrzymuj objawienie i poproś Ducha się tego, a jak ja mam z tym, co mnie zachwyciło postąpić w mojej sprawie Przypuśćmy, on powie, weź post, albo może powie pomóc się o tym, ja już modliłem się o to. pomóc się jeszcze raz, bo Piotr też już rzucał sieci a Jezus mówi, zarzuć tam znów to samo ja mówię na Twoje słowa teraz to zrobię. Zrobił i wyszło. Amen? Nigdy nie podważajcie Bożego działania. Nigdy nie podważajcie. Prosto zastanówcie się w sercu. Cała bariera znajduje się nie między nawet ludźmi i pismem, a w sercu naszym. Usuwamy z tego serca serce czyste, Bóg spokojnie prowadzi. To jest jak statek, który płynie spokojnie do swojego lądu dopływa. Do do, do... I moi kochani, zobaczmy. Tutaj e, I nawet teraz Bóg, Boży Duch mówił bo w każde nasze serce, w nasze każde serce. E, wielu ludzi, tak sobie zanotowałem, nie, nie, nie mogą zrozumieć, nie, nie to, że nie mogą, nie rozumieją i nie próbują zrozumieć e, Bożej prawdy e, ot, i z powodu tego tracą wiele. Coś poznali chwilowo, znaczy zachwyciło coś. Boża prawda nie wynika z zachwytu, co cię coś pociągnęło, zachwyciło. Boża prawda jest salą Biblii. Kiedy mnie przesyłają fragmenty, wyciągają z Biblii, ja się śmieję. Moje proste jest całe pismo, wejdź w całe pismo i zostaniesz uzdrowiony. A nie będziesz mm. prosto, jak to się nazywa, skrobany. Uzdrowienie i oczyszczenie to dwie całkiem różne rzeczy. Oczyszczonym być też nieźle, ale oczyszczenie to tylko powierzchowna rzecz. Ja o tym mówię. Niektórzy oczyszczenia związują z wiczajerzem, to coś innego. Oczyszczenie serca, to coś innego. Ja tu mam na wodze, chodzi o to poskropanie. Nie, nie bądźcie powierzchownymi. Bądźcie posłusznymi Bogu. Bądźcie Bogu posłusznymi. I, kochani, e, o, e, Rezultat zawsze pojawia się tylko po tym, jak pójdziesz. Powiedz tylko po tym, jak pójdziesz. Tylko po tym, jak pójdziesz. Oni nie otrzymali tego oczyszczenia przed tym, jak oni tylko usłyszeli wskazówkę. Oni poszli i napisano, zostali oczyszczeni. Oni poszli i zostali oczyszczeni. Tu nie mówię, że oczyszczenie niepotrzebne, ale jedynie, Dalej, co będę was troszeczkę mówił z Wami, pokażę Wam, że na oczyszczenie nie musisz się stać. Oczyszczenie potrzebne człowieku. My powinniśmy oczyszczenie Słowo Boże nas stale oczyszcza. To jest stały proces. Dobracie. Chodzisz na spotkania, służysz Bogu, w, w domu słowo przybywasz. I prosto i to ci oczyś. Słowo Boże nas oczyszcza. Amen. Ale nie warto zostać tylko w procesie oczyszczenia, bo w dolinie w tej e, wiologi giną. Oczyszczenie musi doprowadzić cię do pełnego uzdrowienia, do całkowitego uzdrowienia. Amen? Oczyszczenie, kochani, prowadzi do całkowitego uzdrowienia. właśnie w dalszym fragmencie ja to pokażę. I, i tutaj e, owszem, jak z musimy to rozumieć, że rezultat pojawia się tylko, jak zaczynamy jeść. Nie wtedy. Wy w Biblii zawsze to znajdziecie. Ono związane z wiarą. Wiara bez uczynków jest martwa i rzeczywiście, wiary możesz mieć, ale jeśli uczynku, kobieta, która chorowała 12 lat, ona widziała, że Jezus ozdrawia i mogła powiedzieć, to po co? mu jeśli zechce, może mnie uzdrowić. Mogła tak powiedzieć? Mogła. Bolało jej tak wszystko. Wydała wszystko, tych człowieków wszystko boli i on jeszcze wszystko za 12 lat wydał swoje mienie na lekarstwa. Ja myślę, że jej bolało nie tylko w tej chorobie, a bolało w jej duszy, bo już nie miała tego, co miała, no, prawda? Ona powiedowała wszystko. I bolało jej duszę i gorycz była i cokolwiek mogła być. Ale wiara pomogła jej jednak wstać wewnątrz i powiedzieć, jak ja, ja, ja tylko go, go dotknę. dotknę, a to czegoś jej kosztowało. Po pierwsze reputacja, ona nie miała tam w ogóle znaleźć, jej mogli pobić natychmiast, bo nie powinna była tam być. A ona, wow, uchodziła. Może ostrożnie, ja nie znam jak. Sami sobie zapytacie o Boga, jak ona wchodziła, ale ona wchodziła się. I została natychmiast A Amen. Każdy twój krok, bociaki, wskazówka wewnętrzna, Duch Święty, ją pokazuje, co trzeba uczynić, jak wstać, jak uczynić. W twoich sprawach On pokazuje. I, i potem ty dostąpisz swojego oczyszczenia. Ty dostąpisz, spierwa, swojego oczyszczenia ale na tym wszystko nie musi się skończyć. Uczcie się przychodzić w oczyszczenie. Uczcie się przed Bogiem wchodzić, wchodzić w Jego oczyszczenie robiąc krok, robiąc krok, reagując na Jego wskazówkę. 15 i 16 wiersety o, i ja powiem jeszcze, że nigdy nie ukrywajmy się za doktrynami. po Potem, że Musimy znać całą prawdę. Musimy poznawać prawdę. Religia, ona. Ja jeszcze raz próbuje, żeby człowiek zatrzymał się na jakimś etapie i e, taki człowiek zazwyczaj zaczyna sądzić z pozorów. Ja nie mu dowiedział się, co to ze słowa. 12 lat ja usługuję w Polsce i nie wiedziałem, co jest to ze słowa. Z pozorów. A jak to jest jeszcze raz, kto zna pa, Robert Podpowiadam? Z pozoru, co znaczy? Sądzić z pozoru albo. Powierzchownie. Powierzchownie, tak? Powierzchownie. Dzięki. Powierzchownie. Tak więc nie sądzimy z pozorów. Amen. Tak nie powinno być. A jak raz W jej negatywnym sensie, ja nie głoszę przeciw jakiejś religii, konkretnie jakieś denominacji. Nie daj Boże. U mnie język na to nigdy nie wychodzi. Ale chodzi o postawy naszego serca religijnych czasami. My możemy być narodzeni od Boga, to i to, a nasza postawa zamknie się czymś i my stajemy sądzić, zaczynamy sądzić z pozorów. To i jest religia. Ona dba, religię, dba o zewnętrzny czynnik. Żeby na powierzchni wszystko było okej. Okay. Poczemu nie tak chodzisz? Potem, po czemu nie to zrobią? Czemu nie to. Wiesz co. E, e, ja nie przeczę, żeby poprawiać się jedni drugich, to jest w porządku, ale chodzi o, jeśli to już idzie z serca człowieka, to jest problem. W sercu ma być Bóg. Amen? Rzeczywiście ma być słowo żywego Boga, a nie prosto sądzenie z pozorów, czy takie, o, ja wypisywałem sobie tam z jednego miejsca niektóry obraz tego. Człowiek w takim stanie on broni prawości, ale w środku jest pełen złości i odrzucenia. To jest nie moje słowa, to ja wypisałem sobie jednego znanego biskupa. On mówił, czym skutkuje religia? No, religijne podejście z sprawy. Zna prawdę o Jezusie, a nie Jego drogi. Próbuję tylko prawdą bić, ale tak drogi prawdziwe nie znam. Jak można pójść tam, gdzie nie, ty nie, czy, no, ktoś nie zna pra, pra, prawdziwej drogi? Amen? Amen. Twoja ta, tożsamość takiego człowieka zakorzeniona w chrześcijańskim stylu życia zamiast w Chrystusie. Jest różnica. Utrzymywać styl życia taki powierzchowny, choć tam, rób tak, niczym tego. I być zakorzenionym w Chrystusie. To jest dwie różnice. Amen? No i takie inne. Tam ja nie będę teraz, ja nie o tym teraz głoszę. Tylko on pokazuje, że w Dolinie jak raz tylko to chcę. Wstać. To jest przyczyna, jedna z najważniejszych przyczyn, dlaczego ludzie zatrzymują się od Dolinie. Ja wierzę w to i ja znam, jak wiele ludzi stąd wychodziło. Ja, wy pastor, ty bywasz w dolinach? Uuu. No i niczego. Każdy z nas przychodzi różnie. Amen. Ale warto wychodzić ze swojej doliny. Dzisiaj, jak wychodzi, ja będę modlić się ze wszystkich twoich dolin przez do upraw czystego uzdrowienia, które jest święte i czyste. Amen. Ono jest całosne. Ono jest całosne. Całość. Całość jest. ona czyni człowieka całym, nie, nie kawałkiem, a całym. I, i dlatego 15-16 wiersety, jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, do, wrócił i donośnym głosem chwała z Boga. Padł na twarz do nukiego, dziękując mu, a był to sam Widzimy tu zachowanie jednego z tych dziesięciu. Zazwyczaj czasami w kazaniach my usłyszymy, że... No, proste kazanie, ja też raz myślałem na temat tego i wiele lat temu, tym, że warto dziękować warto Bogu, okazywać dzień w serce dzień czynienia, że tu jest człowiek, który podziękował, i dlatego odwiedził swoje tam oczyszczenie i tak dalej. Ale ja tu chciałbym też Wam wskazać, że naprawdę tak yy, Boża wola, żeby nie jeden wrócił, a wszyscy. Wy to wiecie, prawda? Po pierwsze, żeby nie prosto z a kiedy twoje serce właściwie zaczyna iść tą drogą i w i ty nie zatrzymasz się do linii, ale idziesz dalej za Bogiem, to ty dostępujesz swojego ozdrowienia. to może ten człowiek, on żył, on. E, czyli Bóg też czegoś oczekuje. Powiedz, Bóg czegoś oczekuje. Działając z ludźmi, Bóg też czegoś oczekuje. My w większym stopniu patrzymy na to, czego my nam nie wystarczy. My, moje, nasze, nasze sprawy, nasze zbawienie, nasze potrzeby, znaczy. ale jeśli ty chodzisz do Bogu, w prawdzie, to ty zrozumiesz, że i Bóg od ciebie oczekuje. A jeśli ty im szybciej to zrozumiesz, to ty nie będziesz wymagać od innych ludzi wszystkiego. <śmiech> to nie tak, tamto nie tak. Ty pierwszy przyjdziesz do Boga Boże. czego ty ode mnie oczekujesz? Wy rozumiecie troszeczkę? W serce. I Bóg mówi, że oczekuje, że ty prosto niepowierzchownie nie to wezmiesz, a będziesz uczył się wpuścić korzenie i głębiej mnie. On chce głębsze relacje z tobą i głębszego chodzenia. Amen? Taki każdy rodzic chce większe relacje ze swoimi dziećmi. To nie ukrywamy. Prawda to jest. Amen? Chcielibyśmy prosto, żeby, żeby nasze dzieci mieli większą no, u nas, u rodziców, większe wymagają dzieci. Dzieci tak mają troszeczkę ogólnie. A kiedy dzieci dorastają, też stają jak my. No, z takimi, takimiże podejrzami. I w sumie to też wiadomo. Ale ale Ojciec nasz, Bóg nasz, On pierwszy, żeby Ty ja z tego dzisiejszego słowa, wynieść to, że nie tylko my czegoś oczekujemy wszystkich, e, modląc o uzdrowienie fizyczne, oczekując rozwiązania spraw czy czegoś, nie tylko myśl o to, ale i czego Panie Ty oczekujesz po tym wszystkim. Kiedy Ty, im szybciej Ty zaczniesz o tym myśleć, tym szybciej Twoje uzdrowienie nastąpi do końca. I wtedy Bóg mówi, że ja po prostu chciałem, żeby Ty z tym wszystkim zbliżył się ze mną, był ze mną bliżej. Ja znam, maleńką mam praktyczność już służenia. Ja znam, jak wiele ludzi mogą być niesamowicie uzdrowieni. Ja widziałem ludzi, którzy byli prawie z martwego stanu podnoszony. Ja znam, że i martwych jest podnoszony, ale ja na moich oczach, w modlitwach widziałem ludzi, którzy są śmiertelny chorob wzięty. I nie wszyscy oni poszli drogą Bożą. Zatracili niektóre swoje życie, niektórzy zostali w dolin Znaczy, no, nie, nie, Bóg tego nie chce to nie jest wolą Bożą. Wola Bożą, żeby Ty dostąpiłeś całkowitego uzdrowienia, a nie proste oczyszczenia. Amen? No. Niektórzy ludzie otrzymali fizyczne uzdrowienie, a ono, według Boga, nazywa się proste oczyszczeniem. To jeszcze nie wszystko. Bo z uzdrowieniem przychodzi uzdrowienie każdej komory Twojej duszy i serca. W końcu. Amen? Krok po kroku on wchodzi, mówię, ja Twój Stwórca. Ja stworzę każdą komoryczkę Twojego ciała. Amen? Twojej duszy. On zna to, czego ludzie nie wiedzą. On zna to, czego nauka nie zna. Amen? Nauka nie zna, co takie dusze są. Szczerze. Ja wam gwarantuję. Nauka nie zna, ona zna, co takie ciało po, po, po części, w no, większym niż to. Ale nigdy nie pozna, co czym jest dusza. Potem, że to jest dwa elementy, które będą zbawione, a nie tylko Bóg nie zna wszystko. Duch i dusza. Serce i dusza człowieka. Amen? to idzie go ku zbawieniu, to idzie ku całkowite mu wieczne życie, wieczne mu życie. I tu a, ważnym, jest, elementem, ważnym jest, żeby my z, też e, zapytali, Boże, czego Ty pragniesz, czego Ty chcesz w moim życiu? Czasami on podpowie ci w tych dolinach o zmianie myślenia. W większym stopniu także on pracuje, z... co takie zmiana myślenia? Zmienia się myślenie, nagle ty wychodzisz na prostą. 12 rozdział, ale ja nie otwieram, a prosto jego przypomnę, 12 rozdział listu do Rzymian 2 napisano um, i się w umyśle, jak przez odnowienie umysłu, przez umysłu waszego. I nie łączcie, nie łączcie się z systemem świata, jak świat myśli. Świat i myśli, nasze, Ale wybądźcie myśli Boży. I Bóg zmienia myślenie ludzi. Od zmiany wiesz, myślenia zależy jakość twojego duchowego, w ogóle życia, nie duchowego, w ogóle życia, od zmiany myślenia. Zauważ, jaki proces się zaczął po twoim zbawieniu, po nawróceniu strzeli, pod nawróceniu. Następnie, ty idziesz drogą zmiany myślenia, a nie, pot, nie potknięcie. ja już tak myślę i koniec. To, to i nazywa się podnoć się o kamienie, ale ty stanie mój Boże, zmień moje myślenie. Zmienia, zmienia się myślenie, zmienia się e, twoje reaga, reakcje, postawy. I Bóg u Bogu łatwiej no wtedy z twoim Duchem, Bóg mówi w twoim duchu I On mu łatwiej mówi, czy ty słyszysz to. Wczoraj nie słyszał, dzisiaj słyszysz. Amen? Bo tak Bóg działa z nami. I w sumie tutaj On mówi o tym, żeby bardziej głębiać się w Nim. Przemiana myślenia tam staje się też w dolinie. Dolina warta czasami, ona chwilowa, ale warta, tam przemiana jest myślenia. E, tam powstaje prawdziwe, On oczekuje od Ciebie jako tego człowieka, który wrócił do Niego i e, On okazał głębokie uwielbienie. Znaczy, e, nie będę dzisiaj nauczał uwielbienia, ale uwielbienie to jest stan serca, bądź stan serca, w którym mieszka Bóg. Rzeczywiście, w którym mieszka Bóg, bo to jest prawdziwe uwielbienie. No, można różne sposoby opisywać, jak uwielbić Boga, ale ja mam na razie, że to jest stan serca. Jeśli, I Bóg mówi, że mój stan serca to jest uwielbienie, I ten człowiek nieprosto dziękował za to oczyszczenie, które stało się. On znał, że za tym wszystkim coś jest więcej, większe, rozumiecie? On już wiedział o tym. On, mówi, on rzucił się na swoim kolanu. On mówi, ja tak Cię wdzięczny prosto. On może nie do końca znał, co za wszystkim tym dzieje, ale on znał, że to nie wszystko, co on miał, on musi mieć. Że, że jest za tym coś prawdziwe, jeszcze większe, jest właściwe. I on zaczął uwielbiać. On prosto mówi, dziękuję i uwielbiam. My zazwyczaj ten fragment głosimy, otrzymujemy jako sposób dziękczynienia że musisz podziękować za tę sprawę. Ja wiem te kazania, ja sam głosiłem, ale to, to, to prawidłowe kazania, właściwe, ale to tylko część. I tu pokazuję bardziej inną stronę tego słowa dzisiaj, że tu, kochanie, on po prostu mówi, Panie, tylko Ty mógł to czynić. Ja tylko Tobie dzięczny. O. Ale wola Ojca, nie tak, żeby jeden. Bóg nie chce nam pokazać, wiecie, jak bywa w życiu. Ja słyszałem różne kazania. I niektórzy mówią, no wiecie, jak w życiu bywa. Nawracają 10, jeden tylko zostaje. nie wiem, jak niektórych taka tam sytuacja jest. Ja mówię, no, może być, ona faktycznie tak bywa, ale tak nie będzie. Bywa, ale nie będzie tak. Będzie inaczej, jeśli my bliżej jeszcze podejdziemy do Boga, a my jeszcze właściwie poznamy Go, zaczniemy bliżej chodzić z Nim. Będzie inaczej, będzie jakość nawrócenia, ta całkiem inna. I tutaj on, on, on całe swoje wnętrza przed Bogiem wywraca, tak nazywa. wywrócić, wywrócić, można. On, nie, no, wy, wynosi nasze swoje wnętrza. Jak można? Przedstawiam. To jest zbyt oficjalnie, a tam, był, a tam było nieoficjalne spotkanie. Wiecie, że tam było takie nieoficjalne spotkanie, bez krawatów się nazywa. On padał, płakał, krzynul i prostu radował się i dziękował, No nie było e, w, oficjalnym przyjęciem. Dobra, ja tylko, ja wiem, że wy zrozumiecie właściwie to, ja wiem. Tylko, ono było na tyle szczere, że jemu nie trzeba było zachowywać coś na twarzy, znaczy, czy tam. Ono było proste. I tu on uwielbiał e, i to, co czynił ten człowiek, uważnie w domu przeczytajcie. Ja tylko przeczytam jeszcze raz te dwa wersety, a wy w domu to wyjście. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc z Bogiem. Donośnym no, nie, donośny głos to coś więcej niż szept, tak troszeczkę więcej, no taki tonus był większy donośnym głosem z Boga i padł na twarz do niego, do nóg jego dziękując mu był to samartan. tu to co czynił ten młody, ten człowiek nie wiem dlaczego chciałbym nazwać młodym. Każdym razem, kiedy coś otrzymujemy od Boga, stajemy młodszy. <grymnie> tak mi pokazało. <grymnie> Uzdrowienie, czy w ogóle od Boga, od razu nas, nadstój nas czyni młodszy. Chce <grymnie> <Wtedy> się żyć. <grymnie> A, I dlatego cały czas, kiedy ja czytałem o Niemiec, Chce się nazwać młody człowiek, a nie wiem, w którym on wieku był. Ja nie znam, w którym to wieku był, ale wiek, nie, decydu, wiek decyduje o życiu tylko na ziemi. A u nas musi być młody duch, nasze młode serce. Amen? Z Jezusem. I tu a, on, to, to, co robił ten młody człowiek, ja dał ci jedną podpowiedź. To jest atmosfera Bożej chwały. W taką atmosferę Boża chwała z tym a ona czyni niesamowite rzeczy, ona czyni ponadnaturalne Boże rzeczy. Boże chwała, ona w różny sposób pojawia się, związana z, rzeczywiście, z Bożą obecnością, ty ją będziesz wtedy odczuwał. A Boża obecność to nie, nie cała Boża chwała. W Bożej chwale cuda i znaki dzieją się, realne. realne. I cuda i znaki pamiętajcie nie dlatego, że zachwycić ludzi. Ja wczoraj czy kiedyś my rozmawiali niedawno, że Mówiłem i trochę nauczałem o tym, że po pierwsze celom cudów i znaków bożych, oni nie od Bogu, od Jezusa, od Boga, jest, żeby ludzie uwierzyli. Nie żeby z nich się, a żeby uwierzyli. Jezus mówił, ta, tacy znaki i cuda będą wam towarzyszyć, jak tylko pójdziecie. Amen. Sam Jezus powiedział, jeśli si nie uwidzą, tego, nie uwierzą. Jedynie, że po tym, jak uwierzą, nie muszą chodzić za różnymi duchami tam, gdziekolwiek. Muszą pójść za Jezusem. Amen? Muszą pójść za Jezusem. Ale cuda i znaki jest od Boga. I my nie musimy biegać za cudami znakami. znakami. Oni, jeśli Bóg, Bóg chce, On ich objawia i czyni. Amen? To nie jest to, czym my musimy ubiegać się cały czas. Prosto pozwól Bogu działać. Ale tu chodzi o to, że ta, to, co ten człowiek tam uczynił wrót, wracając, on pozwolił, żeby Bóg wysobodził swoją chwałę. W taką atmosferę dziękczynienia, uwielbienia, chwalenia Boga. Takiego serca i prosto wysobadza, chwałę na każdym miejsce. Ja doświadczałem to nie w grupach ludzi, a w samotności. No, sam na sam z Bogiem. A w grupach tym bardziej. On chce ubłogosławiać całe kościoły i grupy ludzi. Amen? Ja znam jeszcze, my taką, tak odbieramy się w sercu, to jest. Niesamowicie to jest wola Boża. To jest wola Boża, żeby my byli, bo tak serce otwierali, w tej głębokości. Panie, doceniam, wierzę w to pod tym względem. Ja nie otwieram to, tylko wam przypomnę, jest jedna historia w Ewangeliach, kiedy jedna kobieta przyszła w dom, gdzie jej prawie nie zapraszali tam rzeczywiście. My widzimy z tego później reakcję tych gospodarzy. I zaś przyszedł w ten dom i namaszczał Jezusa olejkiem i wszystkim tam głowy, Jego nogi, pamiętacie? Utarła włosami. I ludzie, którzy tam się znajdowali, oni mówili, oni w głos to nie mówili, a myśleli o sobie. Religia wiele nie mówią bo no, dużo myśli. Mm -hmm. <laughs> I oni w sobie myśleli, jeśli bym tylko był, od nauki Bożej, to by wiedział, kto go dotykał. Czyli oni od razu w nim przekreślili proroka. On nie prorok. Bo kto go dotyka, jeśli powiedział, że to jest prostytutka czysta, to by ją wygnał na natychmiast. To była ich pierwsza myśl. Czytajcie, to jest tak, ja mówię, tak jak jest u ludzi. A druga... Oni już osądzili tą kobietę na skazanie, na śmierć, na, na stosy, na cokolwiek. No. Jezusa wykreślili jako sługi w całości. I byli zadowoleniem. Jeden z nich tam powiedział, no, a Jezus mówi, wiedział o czym myśli, mówi, proste, jeśli ktoś z Was jest bez grzechu, weźcie proszę Was w kamienie i rzućcie mnie". I cisza nastąpiła. Cisza skutkowała w tym, że oni otrzymali wewnętrzne e, zdemaskowanie. jeden po drugim wyszli. Zostałam z tą kobietą. Mówię, dziewczyno, Idź i więcej nie rób tego, co robiłeś. A to, co zrobiłeś teraz, to było na chwałę Bożą. Ona to uczyniła jako czyście Bożej, Rozumiecie, ona czyniła to, by nie tylko oczyszczona, a wyszła z tam uzdrowiona. Wy usłyszycie troszeczkę, co powiedział. Ona tam znajdowała się w stanie oczyszczenia, bo człowiek, który nieczysty, by nie dotykał Jezusa. Ona była już oczyszczona, ona rozumiała, że tu Pan, kto jej powiedział, tak robić to, co ona robiła? Powiedzcie mi, kto jej powiedział? Przepis był, napisano w Biblii, namaszczać włosami i olejkiem drogocennym oddać na drogocenniejsze w domu i namaszczać kogoś w Biblii, tam ona ty kto przeczytała? Nie. Kto jej tym powiedział? W serce, które stało już oczyszczeniem. Ja na poszła, oczy, bo ona była w oczyszczeniu, oczyszczenie już było na nią. Ale Boże wola, żeby Ty nie był tylko oczyszczony, ale i do końca ozdrowiony. Z tego miejsca ta kobieta poszła, uzdrowiona, w całości, na całe życie. Było uliczone jej przeszłość. Przeszłość była dosyć skomplikowana, chora, można tak nazwać nawiasem. Dusza była zraniona we wszystkich możliwych tylko sytuacjach. Serce pokaleczone, znacie, pobite i i z bliznami. I zazwyczaj ciało w takim stanie niezbyt dobrze się zachowuje, jak wiemy. Prawda? Ciało w ogóle takie, takie narzędzie które... No. No. Ale ona poszła stamtąd zdrowa w całości, mogę powiedzieć, w 100%. Ona nie poszła tylko oczyszczona. Mówić więcej nie, nie, nie grzesz, nie rób tego. Bo On powiedział, teraz jest też oczyszczona, już nie będziecie pociągnięcia do grzechu, nie będziecie, ponieważ jest też zdrowa w duszy. Amen. Dzisiaj po tym spotkaniu ja marzę i modlę się, żeby twoja dusza była oczyszczona także. Od różnych wad, od różnych myśli i, i blizn, nawet blizny. Znaczy, olej Boże, blizny nawet usuwa i ona staje czysta w twoje Amen. Nawet blizny. A nawet fizyczne blizny. No ja, ja, bo może to zbyt taka sprawa intymna, nie wszystko publicznie mówię. No, nas dzisiaj nie duszą spotkają ludzi. Ale ja znam u mnie w życiu nawet jest blizn, który zniknęli. Lekarze powiedzieli, nigdy nie znikną do śmierci. Ale blizni nie ma nikt. <śmiech> się nie powiedział, a gdzie to? Gdzie tamte ślady? No, moi znajomi, który mnie my <śmiech> ja Chciał ludzi kiedyś i był bez kotej koszulki na jednym. on mówię, gdzie też wszystkie rzeczy? A ja sam zdziwiony. Zniknę na tyle. Ale każdy mówi, że tam nigdy nie, nie, nie, nie, to nie, nie, nie zniknie. To jakieś takie... A ja mówię, wow, nawet takie blizny znikają. Tym bardziej, a Bóg blizny z duszy zdejmuje. Z serca Twojego blizny. Amen. Ze starego życia Twoje blizny on leczy. I, i, i nie będzie ci to przynosiło przykrości. I tutaj mm, atmosfera dla Bożej chwały. Ten człowiek wrócając, Bóg nie zmusza z nas, żeby my e, prosto uwielbiali, ale składając te rzeczy, dzień serce, uwielbienie Boga. Składając to razem, to jest atmosfera dla Bożej Chwały. Bądź gdzie? Powiedz, bądź gdzie? Kochanie, czy to w domu, czy to w, bądź Bóg pragnie, żeby tak Ty uczył się z Nim chodzić w, w, wszędzie. W Kościele tym bardziej. To jest wspólnota Boża. Jak najbardziej tego się uczymy w Kościołach Bożych. Amen? Jak najbardziej. Ale żeby to także było i wszędzie. Um, chwała um, w uwielbieniu, tak można powiedzieć, w tym uwielbieniu, jeśli jakby wziąć tego, tego człowieka, który wrócił do Jezusa, podziękować, go i uwielbiać go, w tym uwielbieniu znajduje się moc, moc, która, która powoduje wzrost, owocą trwały, który nie, nie przystaje. Jest owoc, który Bóg, żeby był w Twoim życiu, nie, który nie przystaje. O nim napisano w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 wierset, tam Jezus mówi o tym, żeby modlić się i pragnąć, żeby dochodzili do owocu, które jest trwały, nieprzystający. Jest jednorazowy owoc, zjad i nie ma. A Bóg chce, żeby stwarzał się w Twoim życiu taki owoc. To jest Wiecie do, do czego to prowadzi? To drzewa życia. Ono jest wieczne. Jest dwa drzewa w ogrodzie: jeden. jedno drzewo poznania dobra i zła, drugie drzewo, drugie drzewo, się drzewo życia. Drzewem życia dla nas stał Jezus. On odnowił. Amen. I mówi Bóg, że Ty nie musisz, jako Boże dziecko, już cały czas jeść z drzewa poznania i dobra i zła. Problem wierzących, że po nawróceniu oni jakiś czas idą, potykają się i wracają do drzewa poznania dobra i zła. To dobre, to złe, to dobre, to złe, to dobre. To jest potknięcie, to jest problem. Bo jeśli Ty chodzisz w Duchu Bożym, to nie trzeba prosto już cały czas e, grać w karty duchowe. Wygrał, nie wygrał, wygrał. Ty ty, ty ty prosto trwały obwód z ducha. Amen. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Wtedy nie potrzebujesz cały czas. Można, nie można, można, nie można. Ty znasz, że jeśli to jest złe, to ja tego nie będę dotykać. Amen. Wtedy znasz, że jeśli coś jest nie tak, to tego nie będziesz się zbliżać. Jeśli wszyscy mówią, że to jest tak, <głosy> powiesz stop, ale wierę. Czyli tak powinno być i to jest w duchu. To jest w tej atmosferze, w której ten młody człowiek, pamiętaj, że w uwielbieniu twojego serca, kiedy ty uwielbisz, uwielbienie to nie przepis biblijny. U uwielbienie, kochani, to jest, nie jest jakimś zakonem czy przepisem. Uwielbienie to jest stan, i, e, który, w który przychodzi chwała Boża. Chwała Boża. E, nie utrać tego, co masz przez krytykę, przez Szymranie, przez krytyki szymranie. Nie utrać tego, co masz. A, Prawie skończę zaraz, my już modlimy się. A, psalm 8, 8 psalm, 2 i 3. 8 psalm, 2 i 3. Psalm 8, psalm 8. Psalm 8, 2 i 3. To jest napisane Panie, władcy nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniosł majestat swój na niebiosę, z ust dzieci nie ma wąt. ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciółom, czołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Kiedy ty w takim stanie do Boga zwracasz się, jak ten człowiek, pamiętaj, twój wrog będzie wróg. On, wróg u nas jest jeden, jeden, diabeł, to jest diabeł. No. U nas nie ma wrogów, bo nie szukamy, nie próbujemy, to, to wśród ludzi, przybaczajcie ludzi, odpuszczajcie ludziom. Ale wróg człowieka i wróg Boga też jest jeden, jest szatan, jest diabeł. I kiedy Ty zachowujesz się i uczysz się, ten młody człowiek przedstawia Bogu serce, prosto uwielbiając Boga, ucząc się temu, żeby serce było dziękowało, uwielbiało, Ty zamykasz usta złemu. Nawet, ja mówię to, to jest czasami potrzebne, jest walka, żeby Cię przed Biblią i przyjedźcie, starcie się złemu, a ucieknie od Was i tak dalej, ale tu prostszy sposób jeszcze. Czasami ja prosty Ktoś może bojować. Diabeł tam niesamowite walki. No, próbuje czynić, żeby coś zatrzymać. Coś wartościowego zatrzymać. To dlatego on trzyma. Kradnie. okrada. On nigdy nie przyjdzie jako diabeł. Przyjdzie, pod. on jeszcze Biblię wezmie. Będzie z Biblią, jak ja mówiłem, było w pustyni, Z Jezusem. 40 dni on tam przebywał razem z Biblią. Czytał z Biblii mu. A Jezus mu odpowiadał, że jest napisane tak i tak. Tam nie był sprzeczka. On, Jezus nigdy nie sprzecza się. Powiedz, Jezus, Jezus nie sprzecza się. Nie niego nie nie, to jest obce. Ja w swoim życiu też postanowiłem, że dla mnie to musi być obce. sami niektóre bracia czy pastorzy, kiedy ktoś powiedział tam, co w szkowie, oni dzwonią, no ja z tobą, pastor, chcę poradzić, jak nie wiem, o czym Poznam, że Ty nie sprzeczesz się. Ja mówię, skąd wiesz? Bo i nie umiesz. tego. Ja no naprawdę, ja nawet i nie umiem. Ja nie wiem, co to jest. No, kiedyś ja wiedziałem, ja rozumiem, co takie sprzeczności. Ale ja nie umiem, nie, nie udaje się. Próbowałem, ale no, po prostu nie, nie udaje się nie sprzeczyć. Nie wiem, co to oznacza. Ale, kochani, ten stan, a kiedy Ty uwielbiasz, zamyka usta czyli demonicznym duchom, oni po prostu zamkną się w końcu. uwolnią ludzi, odejdą, w stanowali. Amen. Ale Twoje serce mnie wielbi Boga, wielbi Pan, z całego serca, z całego serca, kiedy Ty w trakcie oczyszczenia. I dalej proces idzie a, ja mówię, Ty nie musisz zostać w dolinie, żeby tam utracić coś, bo w Dolinie ludzie tracą swoje to, co otrzymali od Boga, albo to, co mieliby otrzymać, ja diabeł jest oszustym i złodziejem. I od, y, czytając, wracając do Łukasza w Ewangelii, tam 17 rozdział, kiedy my tam skończymy w tym wiersecie Łukasza 17, e, 18 wierset. Czyż nikt się nie znalazł? Który by wrócił i oddał chwałę Bogu. Tylko ten ten cudodziemiec mówi, I 19. I rzekł mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Um. Ja dodam do poprzedniego, kiedy uwielbiasz, jedyną rzecz, którą opuściłem, muszę, muszę pokazać ją, że ten człowiek, jeden z, zaś z nich, widzą, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. On wrócił. On dostrzegł, że może mieć uzdrowienie do końca. On wrócił. Kiedy ty w Dolinie nie wyszukuj gdzieś rozwiązania, pamiętaj, jedną rzecz ci podpowiem. On, co znaczy wrócić? to przedstawić Bogu swoje serce. Wróć w serce. Boże, popatrz. Różne mogą być te modlitwy, ale Boże, popatrz moje serce, czy we mnie jest wszystko tam w porządku. Amen. Prosto o to chodzi. Wrócić, to oznacza, Boże, co w moim sercu? I Bóg pomoże, jeśli coś tam nie tak, ja pomogę Ci. Ty żyję jego dziecku. Amen. Duch Święty on prosto on to, on mówi, ja wezmę. To, co znaczy wrócić? On mówi, Panie, ja spokojnie mogę Cię ujabić. Ja spokojnie mogę Ci dziękować. Jeśli coś spokojnie, pokaż mi, co mi tak, po czym ja nie mam. Bardzo proste. Zgadza się, że nie skomplikowane, proste. Żeby Bóg pokazał to. Bo także Pismo powiada w Nowym Testamencie w Ewangelii. Kiedy dzieci wielbili Boga, my dzieci Tam to byli dzieci fizyczne, a tak samo to jest obraz y, ludzi z otoczenia faryzeuszy, tam i zeusze, różnie. Oni zgrzytali zębami samo i mówili: dlaczego te dzieci tak robią? Tam poczytajcie w Angieliach, jak to jest po co oni to, to. A dzieci mówili: jak dzieci, prosto. Hallelujah, hosanna, hosanna, jak się A ludzie z religijnym podejściem, nie biblijnie to coś nie da. Po prostu pozwólcie Bogu działać z waszym sercem. Amen. Każdy nie osądzajcie ludzi, którzy potknęli się gdzieś, albo coś. Mocisz się nich i ich serce tak samo nawróci się do Boga. Czyli chodzi o to głębokie przywrócenie, nawrócenie serca, nawrócenie serca. On. W końcu stało się tak, że ten człowiek, jeden, on, napisano na w słowie, i rzekł, no, wstań, Jezus mówił, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Ten człowiek przeszedł z doliny oczyszczenia, do Ziemi, uzdrowienie. Uzdrowienie to ziemi. W Ziemi mieszkają. Amen. A w Dolinie nie musisz się pozostawać. Nie musisz zostawać w pustyni. Amen. W pustyni bywają. Bywają chwilowe, jednodniowe pustynie. albo dwóch albo tam duchowe bywają, duchowe pustynie. Ale tam nie pozostawają. Ja Na dlaczegoś przyszła ta pustynia? Zapytaj o Boga, zmienij myślenie, Przedstawiaj serce i wychodź do swojej ziemi. Ziemia uzdrowienia. Amen. Uzdrowienie, ja tu nawet nie tłumaczę, ono jest, całe pismo jest uzdrowienie. Ono jest od Boga, tu nawet nie ma żadnych, jak to powiedzieć, nie po co się tłumaczyć, trzeba po prostu być uzdrowionym i innym przynosić. Duchowe, fizyczne zdrowie. Amen. Duch i dusza także potrzebują uzdrowienia. Moje modlitwo dzisiaj będzie a, ja dodam jeszcze jedynie w samym końcu, że tak jak ja troszeczkę wspominałem już, że uzdrowienie biblijne, ono wprost związane ze słowem zbawienie, uratowaniem, zbawienie. I w wielu miejscach pisma pod słowem, gdzie u nas przypuszczono jako uzdrowienie, uzdrowił się, on sam zbawił się. Albo uratował się. Generalnie zbawienie. Nawet nie ratunek, a zbawienie. Ratunek to też taka filowa rzecz. Zbawienie to bardziej głęboka rzecz. Ona dotyczy różnych. Ona ma głębokie korzenie zbawienia. Amen. Przecież Jezus nas zbawił. I Jemu zależy, żeby twoja dusza szła drogą zbawienia, A nie dzień tak, drugi dzień. Tak. Po, Pomogę się z wami, aby twoja dusza dzisiaj i w całości była uzdrowiona i twój duch wtedy będzie właściwie prowadzony Bogiem. I wtedy nawet dzisiaj ty dostąpisz spokojnie uzdrowienia w Jezusie Chrystusie, twojego fizycznego ciała, twojego, twoich spraw. Ty możesz wtedy pomodlić się prostymi słowami, w domu czy dzisiaj, tutaj. Boże, ja proszę cię o to o tą sprawę, albo o, o te, o te moje, moje życie. Bądź, co ci Duch Święty podpowie, o tym się pomodlić potem i dostrzegajcie tego, to Bóg jest z wami, On idzie z wami, kroczy z wami, amen, prosto i w domu, weź, weź, weźcie, weźcie Słowo Boże, Ono dla was jest najbliższym przyjacielem, najlepszym, amen, i, i prosto weźcie to do serca, i niech to robicie we wszystkie wasze sprawy, wy prosto poprosicie o Boga, i On to uczyni, kiedy dusza jest zdrowa, amen, kiedy dusza jest zdrowa, jest w i także w modlitwach, Stawajcie i o bliżnich, i o kościół, których potrzebuje modlitwy. Kościół realnie organizm Boży. I on potrzebuje modlitwy. Amen? Amen. Oddawać się modlitwie za kościół i Bóg także twoje sprawy. Ciebie podźwigni i dacie postępy. Da postępy. Amen? On. I, i, no i tam o pastora nie zapominacie modlitwy. A zaraz my zrobimy wieczór, Jeszcze można u i poprowadzić tutaj. Zaraz na...